Podcast oparty na prawdziwych, autentycznych wydarzeniach. In nominem levatis et filii et spiritus sancti. Kim jesteś, demonius? Wyjaśnam swe dniu. Ja nie z tym, którym zamieszkałem. Sanctim cartahanem, drogim anemius imperium, wądra my, et et Ojcze Simonidesie, chyba stracił przytomność. Rzeczywiście, chyba możemy zrobić sobie przegląd i nagrać podcast. I... I... I Wszystko co najgorsze z tyasznieńtaje Znajdziesz na i... a... necropolis.com. Witam, witam, witam, Jest sobota, 8 sierpnia 2015 roku. Słuchacie właśnie 41. nawiedzanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Szymas oraz znany i ceniony w środowisku podcaster-egzorcysta Jerry. Witam Cię serdecznie. Witam Cię Szymas. Witam również wszystkich słuchaczy. Dziś porozmawiamy sobie o filmie Scotta Derricksona z 2005 roku. W sumie to dość głośnym i znanym filmie pod tytułem Emily Rose. Do you understand how long they can put you away for this? I want to hear what only I can tell. And what is that? What really to Emily and why? So she believed that her actual possession began that night at the I think she did. Emily miała epilepsję. Father Moore's beliefs are based on superstydy. Czy father Moore prosił mnie o jakieś pomoc? Nie, nie pomogłem. Dlaczego nie pomogłem? Bo nie są inżyniery przeciwko dewalu. Emily? I może właśnie nim przejdziemy do samego filmu, zatrzymamy się jeszcze chwilkę na twórcach, na samym Derricksonie. I może powiedz mi, na ile jest to dla ciebie ktoś znany. Znaczy, to jest człowiek. Mi był dosyć dobrze znany, powiem szczerze, dlatego że na ten moment to widziałem większość jego filmów. Do niedawna paradoksalnie jeden z tych najbardziej znanych jego utworów, czyli właśnie Egzorcyzmie, Emily Rose, to był jedyny film, którego nie widziałem. Ja go poznałem przy okazji Hellraiser'a, którą to serię ja bardzo lubię i cenię. I mimo, że na Hellarizerze Inferno, którego on zrobił, dosyć dużo ludzi wiesza psy, ja uważam, że to jest fajny film i ja go bardzo lubię. Widziałem też właśnie te jego pozostałe filmy, czyli tam Sinister, Zbaw mnie ode złego. Ogólnie myślę, że teraz mając już te za sobą lekturę egzorcyzmów, to mogę śmiało powiedzieć, że niemalże mam kompletny przegląd przez jego twórczość. No ja też może nie wszystkie, ale widziałem większość pozycji z jego filmografii i powiedz mi już właśnie znając te konkretne produkcje, czy spodziewałeś się czegoś dobrego, czy złego? Jak oceniasz jego dorobek? Na ciebie stoi? ja się spodziewałem przede wszystkim takiego jego charakterystycznego sznytu, że tak to nazwę, dlatego, że ja mam lekkie problemy z, z twórczością Scotta Derricksona, dlatego, że to jest z jednej strony człowiek, który widać, że ma bardzo dużo, bardzo fajnych pomysłów. I przede wszystkim też ma rękę do strony takiej audiowizualnej, do, do stworzenia klimatu. Bardzo fajnie mu wychodzi właśnie takie, taka no, no wręcz organiczna praca przy okazji właśnie takiego tworu, jaki jest, jest film Grozy, żeby tą atmosferę stopniowo budować, gdzieś tam wykorzystać do tego i muzykę i, i właśnie stronę wizualną. Natomiast to, co troszeczkę kuleje i to w, na różnym poziomie, w różnych tych jego filmach, to scenariusz. I mam, mam takie nieodparte wrażenie, że chyba tutaj troszeczkę szkodzi to, że on w większości tych filmów też jest współscenarzystą. Wydaje mi się, że po prostu to jest trochę tak, że to jest twórca, który ma, ma pomysły i ma wizję tego, jak robić horror, ale to nie do końca idzie w parze z talentem do do napisania po prostu spójnej, fajnej interesującej od początku do końca historii. Hmm. No to ja może wspomnę o czymś, o czym nie wspomniałem chwilę temu. Ja teraz oglądam Exorcism Emily Rose po raz drugi. Pierwszy raz widziałem je nie jakoś zaraz po premierze, ale tam nie wiem, w przeciągu roku, coś koło tego myślę, od premiery. I Wtedy dla mnie Derrickson nie był jakoś szczególnie znany, znaczy też nie interesowałem się, szczerze mówiąc, nazwiskami prawie w ogóle, więc po prostu słyszałem, że jest taki film, jest o nim dosyć głośno, niby powinien być niezły, więc obejrzę. Teraz, gdy już oglądałem go drugi raz i wiedziałem, kto za nim stoi, dość tak się zastanawiałem, jaki, czy to jakoś wpłynie na mój odbiór, bo właśnie, jeżeli chodzi chociażby o te nowsze twory Derricksona, no to mamy, nie wiem, Sinister i taki sinister, o ile właśnie wizualnie był niezły i pierwsza poła filmu mi się podobała, ta końcówka była moim zdaniem beznadziejna i ogólnie wyszedłem z sensu niezadowolony a z ubiegłego roku Zbaw nas te złego, tutaj znowu nie spodziewałem się niczego dobrego a w sumie cały film bardzo mi się podobał i powiem Ci, że zastanawiałem się teraz przy trudnym sensie, zwłaszcza w związku z tym że nasze gdzieś z tyłu głowy opinie dotyczące ostatnich filmów Dereksona, czy teraz ten odbiór będzie trochę inny i powiem Ci, że w sumie to w ogóle się nie zmienił. Egzorcyzmy są w moim odczuciu na razie chyba najlepszym filmem Scotta w ogóle. No i ja chyba póki co najwyżej stawiam mimo wszystko Hellraisera Inferno ale to, to może dlatego, że mi się po prostu podobało to, co Derrickson zrobił z franczyzą i, i można powiedzieć, że on nadał jakby troszeczkę inny kierunek, z, z, zmienił troszeczkę podejście do, do Hellraiser, ale to było fajne. Ja się zgadzam, że w te jego najnowsze filmy no one będą budziły mieszane uczucia, no bo ja na przykład co do Sinistera, który był chyba jego takim największym w ogóle sukcesem od czasów egzorcyzmów, tu się w pełni zgadzam. To był film, który się zaczął kapitalnie, a im dalej tym gorzej i finał był już beznadziejny. Natomiast co do samych egzorcyzmów, ja widziałem ten film teraz pierwszy raz, już no ładnych kilkanaście lat od premiery i w międzyczasie ja się nasłuchałem o tym, że to jest film jakoś tam, no może nie, nieważny, ale jakoś tam dobrze przyjmowany I, i wszyscy mi właśnie mówili, że to jest taki film, który warto obejrzeć, że nawet jeżeli to nie jest jakieś tam dzieło na miarę egzorcysty, Frit Fritkina, to gdzieś tam w ramach tego nurtu takiego horroru religijnego to, to jest film bardzo fajny. I, I mam podobnie mieszane uczucia jak w stosunku do innych filmów Derricksona, powiem Ci szczerze, dlatego, że Wydaje mi się, że to jest film, który troszeczkę jest w rozkroku i jakby nie do końca sam wie, w którą stronę chce iść, o czym chce opowiadać. Dlatego, że ja nie wiem, czy, czy, czy będziemy chcieli tutaj mówić w ogóle o samej fabule. Ja myślę, że moglibyśmy chociaż wspomnieć więcej o co chodzi. To, to ja może jakby krótko to naświetlę, we, wezmę to tym razem na siebie. Przyjdzie nam śledzić losy rodziny Rose, której córka, bardzo wierząca katoliczka, po wyjeździe na studia no, zostaje ich zdaniem i jej zdaniem opętana. Lekarze uznają to za chorobę psychiczną, zapisują jej leki. Niestety jej się nie poprawia, tylko się wręcz pogarsza. Dziewczyna wraca do domu gdzie zaczyna opiekować się nią ksiądz zaprzyjaźniony z rodziną, dziewczynie się systematycznie mimo to pogarsza i w którymś momencie przy próbie czy po próbie egzorcyzmów dziewczynie się pogarsza na tyle, że umiera. I to doprowadza do sprawy sądowej pomiędzy prokuraturą, tak jak ja to zrozumiałem, to jest po prostu sprawa prowadzona niejako z urzędu przeciwko właśnie temu księdzu, który, no, zdaniem prokuratury, dopuścił się zaniedbania i doprowadził do śmierci Emily Rose. I to jest punkt wyjścia, jak gdyby. Tak, i to jest punkt wyjścia. I, i to mówię, to jest historia już na, na, na etapie takiej struktury filmu. Już taka, która troszeczkę, mówię, się w moim odczuciu rozłazi. Dlatego, że z jednej strony mamy do czynienia z takim nietypowym, nietypowym, bo zakorzenionym w horrorze, dramatem sądowym. Bo tak na dobrą sprawę to jest oś filmu. Mamy ten otwarcie, zaczyna się proces i jakby to, co mamy jakby stricte horrorowe, czyli te, te takie sceny związane z egzorcyzmami, z nawiedzeniami i tak dalej, to poznajemy w ramach zeznań poszczególnych osób, y, opowieści o tym, jakby jak oni widzieli, jak rozmawiali z Emily Rose y, i jak, jakby doszło do tego punktu, w który mamy teraz, czyli do rozprawy sądowej. I tutaj raz to jest ten dramat sądowy, który jest tą osią, dwa mamy jakąś taką, no... Agnostyczkę, czy niewierzącą, panią adwokat, która jest jakąś tam gwiazdą palestry i, i zostaje przydzielona jako prawniczka, która ma wybronić najlepiej poprzez ugodę cichą księdza w, przed pójściem do więzienia i która jako agnostyczka zaczyna się mierzyć z czymś, co jest niewyjaśnione, zaczyna też doświadczać jakichś tam nadnaturalnych rzeczy. No i w tle mamy jakby ten taki czysty horror, bo mamy te, te wstawki takie takie właśnie, wiesz, związane, no takie klasyczne motywy horrorowe w filmie o egzorcyzmach i nawiedzeniach, czyli właśnie tam rozwój tej choroby, czy tego nawiedzenia. I mi się to troszeczkę wszystko rozjeżdżało. Nie wiem, czy, czy, czy tobie to pasowało, czy, czy, czy właśnie, nie wiem, czy też miałeś jakieś takie wrażenie, że coś tu nie gra? Ale doprecyzuj proszę, czy rozjeżdżało Ci się przez sam fakt, że mamy jak gdyby jednocześnie bardzo silny ten wątek prawniczy, jednocześnie trochę mniej w sumie niż tego wątku prawniczego horroru Czy rozjeżdżało Ci się to jakoś jako całość, także że nielogiczne było czy coś takiego. Czy znaczy, wiesz, to nie, nie chodzi mi o brak logiki, bo wydaje mi się, że pod tym kątem to jest, to jest spójna historia mm -hmm. od początku do końca. Natomiast ja takie w trakcie sensu. Nie miałem... przestawało ci po prostu jedno do drugiego. Tak, tak, tak. Miałem, miałem takie poczucie, że tu jest zbyt wiele grzybów w barszczu, jak to się mówi, że, że tutaj to zdecydowano się na całkiem ciekawy zabieg, bo mi się wydaje, że ten punkt wyjścia w postaci tego procesu i tego, że jakby mamy niejako odwróconą, klasyczną sytuację, czyli nie mamy pokazanych jakby samych egzorcyzmów jak, jako finału, tylko poznajemy to właśnie w ramach tych wszystkich zeznań. To było całkiem interesujące, natomiast na przykład przez to, że oni jeszcze dołożyli jakby te wątki związane jakby z tą panią prawnik, to to powodowało, że to mi zaburzało spójność jakby tej całej opowieści i co gorsze, mi się wydaje, że gdyby na przykład cały wątek tej pani prawnik wyrzucić, albo go bardzo okroić, to film by nic nie stracił, a tylko by zyskał właśnie na, na swoim, swoim i wydźwięku, i spójności fabularnej i ca, całej tej opowieści. Dobrze, teraz już w pełni rozumiem. Powiem Ci, że nie, nie miałem takich problemów w odbiorze, ale co ciekawe, na początku powiedziałem, że moje podejście do filmu jak gdyby się nie zmieniło z biegiem lat i z przyrostem powiedzmy wiedzy, znajomości, nazwisk i tak dalej. W tym sensie, że film nadal mi się podobał, ale jednak na przykład siadając do filmu, miałem z tyłu głowy tak naprawdę tylko ten wątek horrorowy i przede wszystkim finał w tej stodole, na zewnątrz. tak? A ta, ten cały wątek prawniczy jakoś mi uleciał z pamięci. Dlatego wręcz byłem zdziwiony, że punktem wyjścia jest właśnie śmierć Emily i początek procesu. Bo jakoś nie to pamiętałem jako główną mość fabularną filmu a jednak to to, jest to, to to jest tutaj najważniejsze a czy mi to teraz przeszkadzało? szczerze mówiąc nie, więc przeciwnie jakoś tak wciągnął mnie ten wątek prawniczy i ogólnie czułem się tak jakbym oglądał i dobry thriller prawniczy i całkiem niezły horror bo z jednej strony obserwowaliśmy tę akcję na sali sądowej i moim zdaniem to, jak to zostało tutaj przedstawione, no zasługuje na szacunek, na uznanie, bo mamy tutaj strasznie dużo napięcia właśnie w tej akcji dziejącej się współcześnie w sieci przedstawionym, gdy mamy na przykład te rozmowy prawników na początku. Niby to są po prostu takie dyskusje właśnie, czy będzie ugoda, czy nie będzie, a już to sprawiało, że no, siedziałem jak na szpilkach przed ekranem się zastanawiałem właśnie... Starałem, sobie, starałem się sobie przypomnieć jak toczyła się akcja zastanawiałem się właśnie kto wygra co i jak potem mamy tę samą rozprawę sądową i to też zostało przedstawione bardzo sugestywnie, tak widać, że rozprawa sądowa w Stanach, tutaj w filmie opiera się tak naprawdę nie tyle na argumentacji, co na perswazji, na wywieraniu wpływu. Widzimy, że nieważne są losy księdza czy dziewczyny, która zmarła, ale liczy się interes archidiecezji i kancelarii prawniczych. Mamy ostrego prokuratora, drapieżną panią adwokat i mamy takie starcie dwóch drapieżnych zwierząt, w którym nie liczą się ludzie, a właśnie jakieś tam interesy osób trzecich i to na mnie bardzo działało na moje emocje w sensie, że właśnie wiesz, nie, nie oglądałem tego tylko jak jakąś tam fabułkę, ale tak sobie myślałem, kurde, jakie to przykre, nie? Jaki ten los tych ludzi też jest beznadziejny i... No tak, tylko i to żebyśmy się dobrze zrozumieli. Dla mnie ten wątek i ten pomysł w ogóle, żeby to w ten sposób poprowadzić jest fajny i to, to mi się podoba. Natomiast... To, co mi przeszkadzało, to był właśnie fakt, że oni do tych dwóch takich wątków równoległych i równie istotnych, czyli właśnie współczesności i sprawy sądowej oraz jakby tej historii Elmila Rose, dodali jeszcze zupełnie niepotrzebnie te wątki związane z tą prawniczką, bo to mi bardzo mocno przeszkadzało, dlatego że one spowalniały akcję one teoretycznie, wiesz, miały dawać takie typowe horrorowe zagrywki i patenty na zasadzie przysłowiowego stukania mm -hmm. w, o trzeciej w nocy drzwi i, i zimnego powietrza na przykład przy przechodzeniu pomiędzy pokojami, tylko że te, te sceny były zupełnie niepotrzebne, one nic nie wnosiły. To, to w, w, tym, w tym sensie, że na przykład, wiesz, teoretycznie one miały doprowadzić do jakiejś tam przemiany duchowej tej, tej pani prawnik z takiej zimnej, niewierzącej, twardo stąpającej ziemi prawniczki do, do osoby, która będzie tego księdza broniła nie tylko jakby jako kolejny kroczek w karierze i atrakcyjną sprawę z punktu widzenia jej przyszłości jako adwokata, tylko że będzie go broniła w poczuciu, wiesz, misji takiej, no misji niemalże religijnej, jako, jak ksiądz w którymś momencie mówi, walczymy ze złem i teraz zło się też za ciebie wzięło, bo, bo tutaj postanowiłaś mnie bronić no to było, to było zupełnie niepotrzebne. Cały ten wątek był po prostu moim zdaniem do wywalenia i on mi, mi psuł naprawdę zabawę właśnie z całości seansu, dlatego że właśnie i ten wątek prawniczy, i ten wątek jakby samych, samej choroby i samego nawiedzenia były bardzo fajnie poprowadzone, a co więcej, tu widać właśnie to, że Derrickson jest bardzo sprawnym warsztatowo twórcą, bo i fajnie było, fajnie były nakręcone jakby tak plastycznie, właśnie te sceny na sali sądowej i fajnie były nakręcone te, te sceny pozostałe, horrorowe i nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że tam mieliśmy do czynienia właśnie też nawet z, z, z różną kolorystyką na przykład tych niektórych ujęć. Te, te sceny z egzorcyzmów, one były dużo ciemniejsze, z, by miały zastosowane jakieś tam filtry do, dodatkowe. Tak, i bardzo na kary. Więc, więc tutaj było widać to, że, że to było przemyślane ze strony właśnie twórców, że oni tak bardzo pomysłowo i wyraźnie chcieli oddzielić jakby tą jedną płaszczyzną od tej drugiej, no i to, to działało bardzo dobrze, tylko po Kiego Grzyba był ten trzeci wątek, który, co gorsze, tak na sprawę nawet nie wypalił, bo, bo to niespecjalnie, wiesz, ja rozumiem, jaki był cel, to, co powiedziałem, czyli żeby ona jakąś tam przemianę duchową prz, prz, przeszła, natomiast to nie wybrzmiało w ogóle w tym filmie, przynajmniej ja to tak odebrałem. Ja to widzę troszkę inaczej, bo rzeczywiście akurat ta przemiana, wewnętrzna naszej pani adwokat wypadła moim zdaniem blado, zwłaszcza ten konkretny moment, kiedy ona mówi wprost tak, że coś tam się w niej zmieniło to akurat to jest moim zdaniem najsłabsza scena w całym filmie i jako jedyna w całym filmie mi się nie podobała ale już ci mówię, dlaczego moim zdaniem ten wątek jednak ma sens. Otóż ma on sens z tego względu, że na nim się opiera cały efekt grozy też w tym filmie. Bo gdyby usunąć te wszystkie sceny z panią Piawnik, to jedyna, jedyna emanacja tych sił nieczystych, jedyne sceny grozy, które byś widział, należałyby do przeszłości, do retrospekcji. I przez to myślę, że wydźwięk całego tego wątku horrorowego byłby zupełnie inny. Oglądałbyś to raczej jak jakiś taki film paradokumentalny, tak? By wiedziałbyś, że to, co złe, już się wydarzyło, dotknęło Emilii i jej bliskich, a współcześnie to zło, no, nie wiem, odeszło razem z Emilii. A tak to przez to, że widzisz, że naszych bohaterów bo w gruncie rzeczy nie tylko panią adwokat, ale też kilka innych osób nadal co się nęka, to przez to na przykład w moim przypadku film wzbudzał dużo silniejsze emocje, bo wiedziałem, że w każdej chwili to zło może powrócić, może uderzyć w każdego z bohaterów na ekranie i przez to, no, czułem to napięcie z jednej strony w związku z wątkiem prawniczym, a z drugiej strony w związku z wątkiem opętania przez calutki film, od początku do końca. I e, wiesz, jeżeli przyjąć ten punkt, ten punkt widzenia, to ja ci powiem szczerze, że to, to wydaje mi się, że to, był, to jest jeszcze gorsze. <gorsze>, <gorsze> tak, dla, dla, dla całości fabuły. Ja już ci powiem dlaczego. Okay. Dlatego, że jakby to, że my mamy ten wątek prawniczy i to, że śledzimy jakby tą, tą sprawę taką można powiedzieć no ale kryminalną wręcz i mamy te argumenty jednej i drugiej strony, to wiesz, w dobrze skonstruowanym tillerze prawniczym powinno to funkcjonować w ten sposób, że my śledząc jakby poczynania jednej i drugiej strony, nie wiemy po pierwsze, która strona wygra, ale też gdzie są tak na dobrą sprawę racje. I, i tutaj Gdyby wyrzucić ten wątek prawniczy i ten motyw właśnie, że te siły nieczyste cały czas działają, to tak na dobrą sprawę, moim zdaniem to napięcie byłoby dopiero wtedy jeszcze, jeszcze większe, bo nie wiedzielibyśmy, z czym mamy do czynienia. No bo na początku mamy powiedziane, że ksiądz przez swoje zaniedbania uśmiercił chorą psychicznie dziewczynę i żadnych jakby działalności sił nieczystych nie było. No i w tym momencie, jeżeli tak na dobrą sprawę, panie prawnik na samym początku filmu już zaczyna jakby być nękana też przez złe moce, to, to w tym momencie jakby to ustawia nas jako widza, bo oczywiście nie, nie postaci w filmie, ale nas jako widzów na można powiedzieć już takiej no, bezpiecznej pozycji w tym sensie, że my wiemy, że nawet jeżeli dla postaci, czyli dla, dla naszego głównego bohatera czy czy jednego z głównych bohaterów, czyli księdza, który jest sądzony, się to zakończy od strony prawnej negatywnie jakoś, to i tak jakby moralnie będzie zwycięzcą, bo, bo, wiesz, bo, bo wiemy my jako widz od samego początku, że, że to było działanie sił nieczystych. A tutaj jakby to też dlaczego ja mówię, że to jakby nie do końca był dobry pomysł, bo nie wspomnieliśmy o tym, że ten pomysł jakby na ten film i to, że on zrobił też taką zawrotną karierę, wynikał po części z tego, że Derrickson razem ze swoim współscenarzystą co najmniej kilku jego filmów, czyli uciekło mi teraz nazwisko. Paul Harris Bogdman. Paul Harris Boardman. Oni oparli swój scenariusz na historii Analizy Michel, niemieckiej katoliczki, która właśnie w, w Niemczech w 1976 roku zmarła na skutek jakby nieudanego egzorcyzmu. I tam też doszło do rozprawy sądowej i, i, i jakby no, można powiedzieć, że to zainspirowało twórców, żeby gdzieś tam tą historię trochę inaczej przedstawić, ale żeby jakby sedno problemu pokazać. I wiesz, i w tym momencie, to, to mówię, był dla mnie osobiście taki najciekawszy element właśnie tej historii, i tej oryginalnej, i tej potencjalnie, że... Śledzimy tą sprawę sądową i się cały czas zastanawiamy, czy faktycznie doszło tutaj do zwykłego zaniedbania i twórcy się z nami po prostu bawią, serwując nam te horrorowe motywy, a tak na dobrą sprawę to była choroba psychiczna, czy nie? A tak na dobrą sprawę mówię, ten wątek podany w tej konkretnej formie, on powoduje, że to napięcie dla mnie siada, w tym sensie, że to nadal jakby ten film potrafi przestraszyć, bo, bo zaraz też do tego przejdziemy i, i tutaj i Jennifer Carp Carpenter, która odwaliła kawał dobrej roboty i sama suge sugestywność tych niektórych scen i sekwencji jest na tyle duża, że to działa, natomiast jakby mówię, na tym poziomie takim stricte prawniczym mnie to w ogóle przestało ruszać od tego momentu. Ale to bardzo ciekawe co mówisz, bo w pierwszej chwili sobie pomyślałem, może i coś w tym jest, ale szczerze mówiąc ja mam inne jednak podejście, bo dla mnie jak mam w chwili prawniczy, to ja lubię wiedzieć, po czyjej stronie jest racja, jednak znać szczegóły, powiedzmy, sprawy, tak, i wiedzieć, kto jest winny, kto jest niewinny. I mnie wtedy bardziej emocjonuje fakt, właśnie, czy dobro, czy też, no nie, nie to, czy zło, co zwycięży, tak, właśnie, czy nasz jakiś tam bandyta, gangster, mafia zostanie ukarana, czy w drugą stronę, czy niewinny człowiek trafi do więzienia i mnie to w ogóle nie przeszkadza, jeżeli ja wiem dokładnie kto co zrobił i tak dalej, a jedynie w toku filmu dostaję trochę więcej szczegółów, właśnie jakieś tam drobne twisty ale jednak powiedzmy o winie lub też jej braku wiem od samego początku, dlatego to mi tutaj zupełnie nie przeszkadzało a gdyby tak to zmienić i właśnie skupić się bardziej na tym czy naprawdę doszło do jakiegoś kontaktu z siłą nadprzyrodzoną czy też to jednak jest chyba psychiczna Myślę, że to też mogło być bardzo ciekawe, ale to wtedy byłby jednak trochę inny film i wtedy myślę, że trzeba by zmienić jednak sporo elementów tego filmu. No być może, no to, to tego się tak na normalną sprawie nie dowiemy, no bo, no bo widać, że twórcy obrali konkretną ścieżkę i, i bardzo konsekwentnie ją zrealizowali, no bo to, to trzeba im przyznać, że jakby ten pomysł na film od pierwszej do ostatniej sceny jest widoczny. To, tu, tu nie ma przypadku. To, to nie jest tak, że gdzieś tam oglądając ja miałem takiego, takie poczucie, że wiesz, że to było gdzieś tam dorabiane mówiąc kolokwialnie na kolanie te, te poszczególne elementy, tylko widać było, że to od pierwszej do ostatniej sceny była mniej więcej spójna opowieść i to miało nas doprowadzić do, do tego konkretnego finału. Jeszcze, jeśli mogę ci się wciąć teraz, to myślę sobie cały czas tej twojej propozycji, myślę, że jednak to by nie wypaliło, gdybyśmy nie wiedzieli, czy ksiądz jest, znaczy gdybyśmy nie wiedzieli, co tak naprawdę stało się z Emily, z tego względu, że tutaj ksiądz i jego adwokat są od początku na pozycji z góry skazanej jak gdyby na porażkę, nie? i to tak starają się jakoś tam odbić piłeczkę, jakoś tam się podnieść, ale ogólnie oni są cały czas na tej straconej pozycji i to na tym opiera się to napięcie tej rozprawy sądowej. Gdybyśmy my jeszcze nie wiedzieli tak naprawdę, co i jak i gdybyśmy mogli obwiniać księdza o to, że jest jednak bohaterem negatywnym, to wtedy no, nie byłoby tego napięcia, myślę. Myślę, że to zależy dużo od punktu widzenia widza, dlatego że moim zdaniem to nie jest tak, że ksiądz jest na straconej pozycji. I tutaj to, że dostał dobrą panią adwokat do obrony, to to ma nam pokazać od samego początku, że mimo, że jest, można powiedzieć, no gdzieś tam w odwrocie, można powiedzieć tak w, w, z punktu prawnego widzenia, to, że gdzieś ta walka będzie się odbywać. No, ale... ale zauważ, że od początku, przepraszam, mhm. że się wcinam, ale ta pani prawnik miała tam pójść tylko po to, by go przekonać, tego poszedł na ugodę. Bo było powiedziane, że jeżeli proces się zacznie, to proces będzie przegrany i jeszcze archidiecezji się dostanie po tyłku i ogólnie będzie skandal, tak? Więc... Tak, ale, ale po tej pierwszej rozmowie pani prawnik i, i, i naszego księdza, już jakby wi wiadomo, że ona sama też jest przekonana do tego, że można tą sprawę wygrać, a przynajmniej nagłośnić na tyle, żeby, żeby tutaj to, to było nawet w przypadku przegranej, żeby i tak gdzieś tam to moralne zwycięstwo odnieść. I, i tutaj to, co później się dzieje jakby, wiesz, te... Imanacja tych sił nieczystych itd., itd. to tylko powoduje, że ona ma troszeczkę jej się zmienia motywacja, zmienia jej się podejście, ale można powiedzieć, że to, to od samego początku ja to widziałem właśnie w ten sposób, że ona i tak jakby będzie dążyła nie, nie tylko właśnie do ugody, tylko jakby przyjęła w zasadzie od samego początku punkt widzenia księdza, czyli dajmy mu się wypowiedzieć. Bo, bo tam nawet w którymś momencie była taka ro, rozmowa jakby z jej szefem chyba, który jej tam zarzuca, że przecież no, ale miałaś doprowadzić do ugody, a, a co, co ty w zasadzie tutaj robisz, że, że, da, że dajesz mu mówić i tak dalej. Więc więc co mówię? Z tym, że ja nie, nie wiem, czy to jest sens, żebyśmy my tutaj się bardzo o to spierali, bo, bo to jest tak, że to nie dojdziemy do jakiegoś konsensusu. No, czy w tym sensie, czy to, jest, czy to jest dobry zabieg, czy zły, bo wydaje mi się właśnie, że to jest kwestia podejścia i to jest też kwestia trochę indywidualna właśnie tego, jak ktoś postrzega, jak lubi takie tillery prawnicze, sądowe, albo właśnie ich nie lubi i, i będzie go to irytowało. Bo, bo to mówię, no, na, naprawdę, to, to jest bardzo trudno zidentyfikować właśnie wydaje mi się ten, ten taki podstawowy zamysł twórców i tak jak oni widzieli i tak jak oni chcieli, żeby to było tutaj rozegrane żeby widz postrzegał to w jeden konkretny sposób. Dobrze to może odłóżmy na chwilę na bok ten wątek prawniczy i przejdźmy do wątku nogrozy. Czyli skupmy się na Emily Rose, jej rzekomym opętaniu i ewentualnie egzorcyzmie. There are forces surrounding this trial. Emily, can you hear me? Yeah. Powiedz mi, na ile to zrobiło na tobie wrażenie, na ile ci się to dobrze oglądało, zarówno od strony przedstawienia, jak i fabularnej. Na no, mi się podobał ten, ten wątek najbardziej, jeżeli chodzi o cały film. To, to moim zdaniem wyszło świetnie i tutaj widać było właśnie to, co, co, za co ja lubię Derricksona, czyli taką plastyczną wizję. Gdzie to, ten, to jest horror taki oparty na, na klimacie, na atmosferze, na określonych kolorach. On bardzo fajnie potrafi zbudować scenę na przykład właśnie w jakiejś specyficznej kolorystyce. Jak mamy chociażby taką scenę, jak ksiądz wychodzi, jest pokazany jak on tam wychodzi chyba i, jest, i, i widzi gdzieś tam w oknie demona. No to, to wygląda od strony wizualnej bardzo fajnie i robi klimat i potrafi przestraszyć, potrafi zainteresować. A poza tym, tak jak wspomniałem chwilę wcześniej, Jennifer Car Carpenter jako Emily Rose no, odwaliła naprawdę kawał niesamowitej roboty moim zdaniem, bo, bo tutaj to jest tak, że ona nie miała łatwej roli, a się wywiązała z niej w stu procentach. I to, co, co też ważne, to ten wątek horrorowy był bardzo fajnie poprowadzony od samego początku do samego końca, w, w, w tym sensie, że tak jak wspomniałeś te chwile wcześniej, na przykład ta scena finałowa, którą jakby wieńczy nam te, te, ten segment, czy, czy ten wątek, no ona też była bardzo fajna i ona nie była przesadzona. To, to mogło wyjść źle, to mogło wyjść sztucznie, to, to mogło być spaprane, a mimo wszystko ja jakby nie miałem takiego jakiegoś wrażenia, czy poczucia, że, że, że, wiesz, gdzie, że gdzieś to nie zagrało. No to ja się z tym w pełni zgadzam właśnie. Jennifer Carpenter to jest też ciekawa kwestia, bo nie wiem czy nazwisko i imię coś mówi tak słuchaczom być może znacie ją jako Debra Morgan, czyli siostrę Dextera Morgana z serialu Dexter, Jennifer Carpenter wystąpiła też w kwarantannie czyli amerykańskim remake'u hiszpańskiej serii REC i wcieliła się w główną bohaterkę, w fotoreporterkę Angelę i ogólnie kariera rozwija się całkiem nieźle. W tym roku ma się pojawić w dość istotnej roli w serialowej adaptacji filmu Limitless. Jestem Bogiem. I właśnie teraz, gdy ją widzę, to myślę sobie przede wszystkim Debra Morgan, siostra Dextera Morgana, ewentualnie żona Michaela Cihola, czyli aktora, który wcielał się w Dextera, bo przez trzy lata byli małżeństwem i Początkowo troszkę mi to przeszkadzało, bo jednak gdy widziałem film po raz pierwszy, to wtedy Jennifer była osobą zupełnie nieznaną. Dopiero właśnie egzorcyzmy sprawiły, że wypłynęła na szersze wody. A teraz ona ma bardzo specyficzny wyraz twarzy, gesty itd. To na początku trochę mi to przeszkadzało, ale jednak no, sprawiła się niesamowicie dobrze w tym filmie. Ona naprawdę tak dobrze oddaje to opętanie przy pomocy gestów, mimiki no to jest niesamowite jak ona to dobrze zrobiła, nie wiem na ile tutaj też zadziałały jakieś efekty komputerowe i tak dalej, ale w każdej scenie, gdy dzieje się z nią coś niedobrego, no ja czułem ciary na plecach i no nie miałem takiego poczucia, że coś wypada sztucznie nienaturalnie, że widzę właśnie jakiś CGI, wręcz przeciwnie, to było tak realistyczne, że ta groza była jeszcze przez to, przez ten realizm, przez tą naturalność potęgowana. Ja się z tym w pełni zgadzam. No tu, tu no, tak jak wspomniałem, no, to jest naprawdę kawał dobrej roboty, no, powiedziałem, że się w pełni z tym zgadzam. No, ja o tyle się z Tobą jakby nie zgadzam, że mi nie przeszkadzało jakby jakieś tam skojarzenia z nią jako realną postacią Jennifer Carpenter, dlatego że ja teraz skończyłem po pierwszym sezonie i, Aha, no to... i, i, i po prostu dla mnie to, to jakby nie jest tak, że ja mam jakiekolwiek skojarzenia z Jennifer Carpenter, dlatego po prostu Jennifer Carpenter jako Emily Rose nie miałem jakby tej bariery wejścia, że po prostu oglądam kogoś innego i, i dla mnie to zadziałało od samego początku i, i mówię, naprawdę świet, świetna rola i tak mi się wydaje, że z perspektywy czasu to, to jest chyba ten podstawowy element, który ten film jakby ciągnął w górę i, i, i dlaczego ten film zdobył taki, taki a nie inny rozgłos. Tak, bo naprawdę to już na, chociaż my na samym początku widzimy, jak Jennifer udaje walkę z czymś, co ją dusi, próbuje zerwać z niej koszulę i robi to w tak naturalny sposób, znaczy nie wiem, możliwe, że ktoś tam ją dusił i jakoś wycięto komputerowe, czy coś, chociaż wątpię w to. Ale no to naprawdę wygląda tak, jakby coś tam było, jakby coś ją atakowało, albo gdy coś się ciągnie po podłodze, no naprawdę groza bije z ekranu. A jeszcze, co też istotne, cały, całe to opętanie widzimy na ekranie w bardzo różnych scenach, zostaje przedstawione w bardzo rozmaicony sposób, bo właśnie z jednej strony mamy takie bezpośrednie ataki, jakiejś siły nieczystej, z drugiej strony zmiany zachodzące w wyglądzie, w zachowaniu Emily, czasami takie dość drastyczne. A mamy też na przykład taką scenę, w której Emily ma wyczulony słuch i po prostu nagle zaczyna słyszeć jakiś tam łomot od i tutaj też widać, że ktoś się do tego przyłożył. To nie jest tak, że po prostu tam Emiliś trochę powyginanie, Naprawdę na to opętanie składa się wiele różnych takich mniejszych czynników i to też robi bardzo dobre wrażenie. Zdecydowanie tak. Tu to, to, to mówię, tu to widać, że miano pomysł na to, jak to rozpisać się od samego początku do, do samego końca. Zresztą to, to widać już od otwarcia, gdzie teoretycznie nie mamy pokazane nic albo prawie nic, a już czuć pod, taką podskórną grozę i, i po, po, podskórne takie, wiesz, napięcie i, i tego, takie przeczucie tego, co, co, co będziemy, czego będziemy świadkami po prostu w trakcie seansu. Tak, otwarcie też jest przegenialne. Widzimy jakąś prowincję, cichą okolice, jeden dom, jedno domostwo, tam gdzieś z boku ul pełen owadów, po chwili rodziny w żałowie, policjanta, księdza koronera i słyszymy właśnie, że mamy jakąś zmarłą dziewczynę i od samego początku czuć naprawdę niesamowity klimat. A jeszcze, jeżeli nie mogę trochę zmienić temat, to co powiesz o udźwiękowieniu? Zwróciłeś na nie uwagę? Hmm, wiesz co, niespecjalnie akurat. Nie, nie, nie przeszkadzało mi, co w horrorach w ostatnich latach to nie, nie zawsze jest tak, że to mi nie przeszkadza, bo niestety twórcy już od jakiegoś czasu mają taką niepokojącą mnie tendencję do nadużywania efektów dźwiękowych w, w postaci wiesz, cicho, cicho, cicho, głośno grozy, tak żeby gdzieś tam sztucznie podkręcić to napięcie, a tutaj muzyka mi się podobała i, i efekty dźwiękowe były na, na fajnym poziomie, ale, ale od strony samego udźwiękowania to jakoś nie, nie zwróciłem uwagi żeby mi się to wybijało jakoś na ponad przeciętny poziom. Właśnie ja za pierwszym razem w ogóle na to nie zwróciłem uwagi, teraz przy tym drugim sensie nie sprawdziłem kto odpowiada za stand ale ten stand jest naprawdę bardzo, bardzo dobry on się świetnie wpasowuje w sceny też świetnie buduje napięcie ale to co mi się rzuciło też w uszy to właśnie różnego rodzaju efekty dźwiękowe uderzeń jakiegoś tam przeskakiwania stawów no wszystkich takich przedmiotów, które mogą wydawać jakieś dźwięki w otoczeniu i też synchronizacja i dźwięków, i dialogów tych efektów, bo ostatnio zwracam coraz częściej uwagę na to, że to nie do końca się pokrywa, albo że dźwięk uderzenia wypada strasznie sztucznie, a tutaj takich efektów mamy całą masę i one są nakładane tak idealnie na obraz, że no, to jest jakaś poezja dla mnie w tej chwili, gdy też się jakoś tam zajmuje tym montażem w ostatnim czasie. Nie, no to spójne by było to z moją wizją Scotta Derricksona jako bardzo sprawnego rzemieślnika i człowieka, który powinien sobie zatrudnić inną osobę do pisania scenariuszy, a nie <śm> brać się samemu za to. To jeszcze wspomnieć o tym finale, to ja tylko dopowiem, że zarówno finał tego wątku horrorowego, czyli ostatni egzorcyzm, jak i tylko zakończenie wątku prawniczego, no oba te finały bardzo mi się podobały. Ostatni egzorcyzm e, niby nie jest jakoś bardzo, bardzo widowiskowy, jeżeli chodzi o efekty specjalne, ale przez to, jak jest poprowadzona ta scena, no ja byłem przerażony. Naprawdę zamrowało mnie w tym finałowym momencie egzorcyzmu. Ja, ja powiem ci szczerze, że dla mnie najciekawsze w tym było to, że poszli twórcy w takim dosyć nietypowym kierunku, mi się wydaje. Ale to, to też chyba dlatego, że mogli sobie na to pozwolić, w tym sensie, że jakby rozwiązanie sprawy było takie, jakie było, czyli wie, wiemy od samego początku, że, że całość się kończy śmiercią Emily Rose, więc jakby można było się pokusić o inne rozwiązanie niż standardowe wypędzenie sił nieczystych. No i to wyszło moim zdaniem naprawdę świetnie. To na pewno jest ze sobą powiązane, ale myślę, że tak się można by to było bardzo, bardzo mocno spaprać, pójść właśnie w jakieś widowisko, przedstawić właśnie tę śmierć w tej scenie czy coś takiego, a przestrzeń zostało rozbite i że po prostu doprowadzono te emocje do maksimum, a potem tak naprawdę jak gdyby scena została przerwana, no ja byłem w szoku. Takim no, pozytywnym, tak, chociaż emocje, które mną wtedy rzucały na boki, no, nie były do końca pozytywne. A potem mamy jeszcze zakończenie tego wątku prawniczego i tutaj no, ja też no, byłem bardzo, bardzo pozytywnie zaszokowany, bo mamy taki słodko-gorzki koniec. Ja się bardzo ba nie pamiętałem tego, ja się bardzo bałem, że albo będzie słodki, albo gorzki. Że albo w, w, pójdą w lewo, albo w prawo zostali na środku i no ja osobiście uważam, że lepiej się tego nie dało zrobić i że biorąc pod uwagę to, co przedstawili wcześniej, to, to zakończenie jest idealne. Tak, no tu, tu ja, ja się zgadzam, tym bardziej, że też fajnie to wypada pod kątem jakby właśnie jakby szersze, szerszego kontekstu i szerszego finału w tym sensie, że jak mamy te mowy jednej i drugiej strony, to, to się po prostu też udało i ładnie to zostało rozegrane i, i później ten sam wyrok no to, to się ładnie w, wpisuje w to wszystko ja jestem też jak najbardziej na tak, jeżeli chodzi o zakończenie tego wątku. Dobrze, to myślę, że dzisiaj nie będziemy robili strefy spoilerowej i po prostu będziemy powoli kończyć. Pomimo wszystko polecasz, tak? Polecam, jak, jak, jak najbardziej. Ja powiedziałem to kilka razy już w dzisiejszym podcaście i, i, i powtórzę się jeszcze raz na koniec. Moim zdaniem większość filmów Scotta Derricksona to są filmy, które gdzieś tam warto zobaczyć, chociaż trzeba mieć z tyłu głowy to, że że po prostu one są, one mają w sobie potencjał na coś więcej niż w końcu dostajemy, można powiedzieć, bo, bo w zasadzie niemal każdy film i, tu, i tutaj w egzorcyzmach też ja to dostrzegam, że gdyby gdzieś tam poprzestawiać jakieś małe akcenty, coś zmienić... To, to sam film byłby jeszcze lepszy, jeszcze mocniejszy. Natomiast nawet mimo jakichś tam drobnych uwag moi, z mojej strony, to jest tak, że to jest naprawdę jakby porządna rzemieślnicza robota. Jeżeli ktoś lubi ten podgatunek konkretny horroru, to myślę, że się będzie dobrze bawił. Tym bardziej, że no, mamy tutaj kilka takich elementów nowatorskich, dla, dla, mimo wszystko dla tego gatunku, no bo jednak taki klasyczny film o pętaniu, on przebiega wedle określonego schematu Wiadomo, opętanie, walka, walka, walka, przeważnie jakaś taka przegrana bitwa po środku, moc, mocny finał zakończony sukcesem tych dobrych. A tutaj właśnie przez to, jak ta historia jest powiązana, jak, jak zostało poprowadzone to wszystko to jest ze względu na ten wątek prawniczy, jest to coś interesującego, jest to coś nietypowego w tym gatunku, Trzeba mieć świadomość, że nie, nie wszystkim się to spodoba, no bo te z tego względu no nie mamy do czynienia z takim czystym horrorem, ale, ale myślę, że to się udało ogólnie nieźle i, i ja mimo wszystko jestem na plus. Ja też się z tym zgadzam. Dla mnie i scenariusz, i udźwiękowienie, i kamera, montaż, efekty specjalne, obsada, no dla mnie tutaj wszystko zagrało ostatecznie bardzo dobrze. I skoro już wspomniałeś jeszcze raz na koniec Derricksona, to ja może przypomnę tym, którzy nie śledzą fanpage'a, też śledzą go, ale już zapomnieli, za dwa tygodnie Multikino organizuje maraton, noc grozy i horroru i w ramach tego maratonu będzie można obejrzeć obecność Annabelle, a także dwie części filmu Sinister. Właśnie Sinister to film, za który za którego odpowiada Scott Derrickson, akurat druga część została z tego co wiem, nakręcona przez jakąś mało znaną w środowisku postać i Scott po prostu no, przekazał prawa do postaci i tak dalej. Tam troszkę chyba pomagał przy scenariuszu, ale raczej nie za wiele. No więc możecie sami się przekonać. Być może wówczas właśnie w kinie jak to wygląda z tym jego nowszymi dziełami, ale osobiście powiem wam, że jeżeli widzieliście już obecność i Annabel i nie chcecie oglądać ich po raz kolejny w kinie, to odpuśćcie sobie Sinister i właśnie lepiej puśćcie sobie Egzorcyzmy Emily Rose. Bo myślę, że jest to o wiele, wiele lepszy film. Nic dodać, nic ująć. To dziękuję Ci serdecznie, Jerry, za dzisiaj. Dzięki, ci Was za nagranie. A Wam kochani życzę klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym, nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny na po bogaści. Nie, przebudził się. Nie, nie, nie, Przebudził się. Kontynuujemy? Tak. nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, swoje imię, JEST! Żarłoku, w imię Pana rozkazuję, ci opuścić to ciało Zginie, siło nieczysta Idź precz demoniem W Pana, przepadnij e, e, e, Siema chłopaki to... e, Hej Cześć Co tak stoicie, no? Nagrywamy tych mistrzów, czy nie Halo, halo Halo? Halo? halo no słyszysz halo, halo? <laughs> eee, no słyszę. Bo... halo halo ojcze ojcze ojcze przemów do mnie przemów do mnie halo mnie słyszysz w ogóle? ja nie wiem czy to jest sens to kontynuować powiem ci szczerze bo ja mam pełny zasięg zakładam że ty masz pewnie też pełny zasięg a zrywa nam już w tej chwili po, po jednej kwestii nie? Nie wiem, no dobra, spróbujmy jeszcze jak na zerwie jeszcze raz. To chyba naprawdę sobie odpuśćmy to, to na dzisiaj. Muzyka